wszystkich serdecznie. Słuchacie 173 audycji podcastu Radio 9 Lubin. Przed mikrofonem darek. Dziś w podcaście usłyszycie nową odsłonę, właściwie drugą już odsłonę magazynu 9. Film Horror, w której Adam opowie tym razem o serii filmów Piątek 13. Oprócz tego zapowiadana w poprzednim podcaście rozmowa z panem Krzysztofem Gawrońskim, dyrektorem do spraw sprzedaży autobusów firmy MAN Track Polska. Oczywiście o autobusach. Oprócz tego wizyta w klubie Pure Health and Fitness. Zapraszam do słuchania 173 audycji podcastowej dziewiątki. Dziewiąty film Horror Piekielny i straszny magazyn filmowy o klasyce gatunku Horror obejrzysz na ekranie, O horrorze po w dziewiątce Przed mikrofonem Adam zaprasza Państwa serdecznie, zapraszam Państwa na cykliczny program dziewiąty film Horror. Będziemy w nim przedstawiali klasyki horroru. Dziś powiemy o serii filmu Piątek 13. Przede wszystkim takie jedno nazwisko: Jason Warhees. Nie wiem, czy to Państwu coś mówi. Nie wiem, czy to Darku coś Tobie też mówi. Nie wiem dokładnie, ale pewnie Tobie mówi bardzo wiele i tym, którzy wiedzą, co to horror i w horrorach się lubują. No dokładnie. I tutaj ktoś by się zastanowił, Piątek 13 fajnie, pewnie ktoś wymyślił film siedząc, rozmyślając nad takim feralnym dniem pechowym jak Piątek. No jest to jest niestety mylna nazwa. Trzeba tutaj troszeczkę sięgnąć wstecz. Zanim jeszcze przejdziemy do tak powiem, głównego bohatera zabójcy, najbardziej znanego przestępcy XX wieku, czyli Jasona Voorhees'a. Powiemy troszeczkę o genezie tego filmu. Film powstał w 1980 roku. Twórcą, reżyserem jest Sean Cunningham. Wcześniej on tworzył taki film z Wesem Cravenem jak Ostatni dom po lewej. Film jest dostępny u nas na rynku w Polsce na płytach DVD. W tych latach, 1979 rok powstawał znany wszystkim film Halloween Johna Carpentera w tym samym okresie właśnie Sean Cunningham wpadł właśnie na pomysł, żeby nakręcić również horror. No ale dobra co zrobić, jeżeli mamy tak znany film jak Halloween, jak przebić taki film? Wpadli na pomysł, że no trzeba sięgnąć do takiej genezy horroru, do starszych tytułów, do czegoś, co się tak naprawdę sprzedaje w kinie. Zaczerpnęli też troszeczkę z Halloweenu i scenarzysta, nad który siedział nad, nad tym projektem doszedł w końcu do wniosku, żeby stworzyć taki dobry horror na tamte lata. Przede wszystkim trzeba stworzyć fabułę, w której jest pierwotne zło, czyli coś kiedyś się zdarzyło dawno, dawno temu i to po wielu, wielu latach jest gdzieś rozwlekane. Trzeba wziąć grupkę młodzieży, młodych ludzi najchętniej no tacy nastolatkowie 20 plus minus lat no i umiejscowić ich w miejscu, które tak naprawdę jest niedostępne dla innych albo, że tak powiem, ograniczony dostęp do bezpiecznych środków typu policja. Zazwyczaj jest tak w filmach, że w tamtych czasach jeszcze jak nie było telefonów komórkowych ludzie szukali telefonu, żeby na przykład wezwać pomoc w obecnych czasach w obecnych horrorach zdarza się tak, że... Brak zasięgu. Brak zasięgu, tak. <gry> Dlatego też postanowili, że coś takiego stworzą. Zdjęcia do filmu trwały parę miesięcy. Zazwyczaj do następnych części piątka, 13 również to były po parę miesięcy kręcone. No ale dobra, trzeba było wziąć ekipę, obsadę Zrobić casting Zastanawiali się kogo by tutaj najlepiej do, do takiej roli zaprosić Zaproszono taką panią jak Betsy Palmer Która od lat 50. praktycznie grała na ekranach kin Miała ona tam grać czarny charakter Zrobiono też casting na wiele takich ról właśnie młodzieży Młodych osób Zaproszono taką panią jak Adrian King Która praktycznie parę miesięcy wcześniej kręciła nadal było robione zdjęcia do gorączki sobotniej nocy z Johnem Travolta. w 1980 roku właśnie Adrienne King wygrała ten casting a to dlatego, że Sean Cunningham, reżyser, szukał właśnie takiej dziewczyny z sąsiedztwa i tak samo odnosi Betsy Palmer która właśnie grała tutaj w tym filmie matkę Jasona Warhusa. Szukał dziewczyny takiej, która jest jakby stąd. Nie gdzieś tam skądś jakichś wielkich miast, tylko z, z takich prowincji, która jak najbardziej wpasuje właśnie w te realia, które jak wtedy powstawał ten film. Jeżeli chodzi o Adrienne King, ona uważa, że zdobyła tą rolę, dlatego że najbardziej krzyczała na przesłuchaniu. No bo do takich horrorów na castingach najbardziej stawiali na to, im człowiek więcej krzyczy, im więcej jakby pokazuje realiów ze swojej tutaj natury, tym bardziej może się nadawać do takiego rodzaju film. Zbitka młodych ludzi, niektórzy producenci uważali, że to tacy smarkacze przyszli na casting, ale akurat szukali takich osób. Obóz, w którym kręcono film, naprawdę leży w New Jersey, nazywa się Camp Nowy Basku. I teraz troszeczkę może dla tych osób, które nie wiedzą o, zbytnio o, o tym filmie o fabule nie, nie ma nic skomplikowanego. chodzi o grupkę osób, które, która pojechała na, nad obóz właśnie na wakacje, a że tam właśnie wiele, wiele lat wcześniej zdarzył się straszliwy wypadek Jason Voorhees, który był właśnie na obozie, zatonął a nikt mu nie udzielił żadnej pomocy jest legenda, że powrócił żeby się mścić na, na osobach, które do, te, do tego obozu po latach przychodzą Matka właśnie Jasona, już wspomniana aktorka Betsy Palmer, powraca tutaj, żeby również pomścić swojego syna. To jest mniej więcej taki skrót fabuły tego filmu. Osoba, jaką jest Betsy Palmer, czyli Pamela Warhis, matka Jasona Warhisa, w tym samym czasie również kręciła zdjęcia do, do innych produkcji i zdarzył się taki wypadek, że nawalił jej samochód, zepsuł się i potrzebowała pieniędzy, żeby kupić sobie nowy. No i dostała od swojego menadżera taką propozycję, że o, tutaj się nadarza taka, taka rola w filmie piątek 13 No dobrze, a co to za film? No bo jeszcze nie słyszała. Horror! No i sobie pomyślała, no to się wpakowałam, naprawdę. A jak jeszcze wzięła scenariusz, to sobie pomyślała, co za kawałek. Po tym jak, jak film w ogóle wyszedł na ekranach kin po, po premierach, właśnie zaczę zaczęto właśnie mówić o niej jako o takiej matce horroru, matce z Piątku XIII, takiej szalonej matce. Najbardziej znane sceny z filmu, tutaj cytuję, jakby przemawiał przez nią jej własny syn. Zabij ją, mamo, zabij, czyli kill her, mommy, killer. Taka ciekawostka, cała muzyka, która została stworzona do tego filmu przez Harego Manfredini. Muzyka, ona się ukształtowała przez, przez ten cały film i jest dość popularna, ponieważ pierwszy raz zastosowano fragmenty, które nazwano Echoplex, tak tłumaczy ten kompozytor Harry Manfredini, ponieważ wzięto pierwsze słowa z właśnie zdania Zabi ją, ma mamo, Zabi, czyli ki oraz z, z mamy ma, podszedł do mikrofonu i, i zrobił coś takiego. A za chwilę i rozłożył tutaj dźwięk z echem właśnie to co wspomniałem, echoplex i wyszło coś takiego i to jest taki dość znaczący dźwięk właśnie z piątku 13 dużo osób co jeszcze do tej pory zaczepia tego pana i a to pan jest od tego oczywiście dość dużo osób w ogóle myli te pojęcia nie wie w ogóle skąd to się wywodzi dlatego tutaj troszeczkę to opisuję ale właśnie to, to jest taka e, e, ciekawa rzecz e, e, z piątku 13 Jeden z pierwszych członków ekipy filmowej był właśnie Tom Savini taki specjalista spec od efektów specjalnych w horrorach on wcześniej tworzył efekty specjalne w filmie ćwit żywych trupów 1978 roku Georgia Romero w ogóle tak klasyka, jeżeli chodzi o filmy o zombie, nawet grał tam jedną z ról. Tom Savini w ogóle ma doświadczenie, bo e, uczestniczył w wojnie w Wietnamie i e, no, miał styczności z osobami, e, z trupami, z osobami właśnie pokiereszowanymi przez wojnę. Wiedział mniej więcej jak te efekty wizualne, jak, jak to wszystko nałożyć na osobę, żeby dość y, charakterystycznie i ciekawie to wszystko wyglądało. Dlatego od początku on uczestniczył w tym projekcie, zaproszono go, zgodził się bez problemu, tym bardziej, że y, Sean Cunningham to z, znane y, nazwisko, tak jak wspomniałem na początku, tworzył on Ostatni dom po lewej z Własem Cravenem. Później zaangażował się w takie serie filmów jak Dom, The House i uczestniczył też w, jako producent w piątkach XIII następnych seriach. Tom Sa Savini była taka scena, jak musiał on w, pod łóżkiem pompować krew owczą do klatki, która została taka sztucznie stworzona, osoby, która była ofiarą Jasona. Scena jest taka, że Jason podchodzi i przebija spod dołu jego szyję i tryska krew. W pewnym momencie, cały mechanizm, który został skonstruowany przez, przez Toma, zawiódł. Ta pompka, w ogóle która miała pompować krew, zepsuła się. I musiał no, ratować sytuację, bo no, scena była niepowtarzalna i ciężko było ją kręcić ileś razy. Więc wziął, zaczął dmuchać w rurkę. Jak wyszedł z pod stołu, wyglądał strasznie okropnie, bo cała krew się ta owcza na niego rozlała. Taka dość sytuacja ciekawa, ale fajnie to wyszło ostatecznie w efekcie w filmie także jeżeli będziecie oglądali ten yy, piątek 13, to pamiętajcie o tym właśnie o tej scenie o tym momencie, że naprawdę to jest poświęcenie Toma yy, Sawiniego. Tak samo również były problemy jak nakręcić parę scen, bo jeżeli Tom Savini złapał się za scenariusz, już wiedział w pewnych momentach, no dobrze, Sean, tak powiedział do reżysera, jak chcesz w tym pewnym momencie nakręcić scenę siekiery w głowie dziewczyny? Czy chcesz mieć prawdziwą sikierę i sztuczną głowę, czy chcesz mieć prawdziwą głowę i sztuczną sikierę? takie różnego rodzaju rzeczy jak właśnie te efekty jak tworzenie właśnie takich specjalnych atrybutów to wszystko tworzył Tom Savini i dość ciekawie mu to wychodziło film ogólnie był nominowany do złotych malin to jest taka ciekawostka za najgorszą aktorkę drugoplanową się Betsy Palmer oraz najgorszy film na nominacjach się skończyło krytycy pojechali niestety strasznie po filmie ale film Odniósł naprawdę sukces, ponieważ po każdej z projekcji tego filmu w kinach ludzie z strzałem i z krzykami wyskakiwali z swoich foteli z kin. Bo scena końcowa w filmie naprawdę czasami potrafiła tworzyć przerażenie. Sam Tom Savini nawet przychodził na ostatnie minuty do kina. Aby zobaczyć reakcję wizu, w kontynuacji do filmu jest 9, można powiedzieć, że 10 nawet. Sean Cunningham, reżyser pierwszej części, w ogóle nawet nie miał w myślach, w założeniach, że, że mogą powstawać następne części. I tak część druga powstała w 1981 roku, czyli no niedalek, niedawno po po premierze części pierwszej. Jedyny reżyser, który uczestniczył w tej produkcji aż dwukrotnie jest Steve Miner, gdzie był jego debiut w 1981 roku właśnie w części drugiej piątku 13 i w części trzeciej 82. I tak pokrótce mówiąc, jeżeli chodzi o kontynuację, bo chciałem się skupić tutaj bardziej na, na, właśnie na części pierwszej, przedstawić Państwu ciekawostki z, z tym filmem związane i no, różnego rodzaju metody sposoby zabijania Jasona w filmach były właśnie w tym były przedstawiane to się jakby z takim stało już rutyną, że za każdym momentem kiedy go zabijano, powracał dość częsty zabieg w horrorach, gdzie jest właśnie taki super zabójca, gdzie jest wiele kontynuacji, piątek 13 następne części z części na część można powiedzieć to troszeczkę upadał ten, te założenie w ogóle reżysera o Jasonie w części trzeciej pierwszy raz Jason zakłada maskę hokejową stało się to dość kultową rzeczą w horrorze także ta osoba jest dość bardzo rozpoznawana jako zabójca masy hokejowej z meczetą w ręku takie jeszcze ciekawostki odnośnie filmu 5.13 część 8 który powstał w 1989 roku Jason zdobywa Manhattan ostatnia tercja filmu ma miejsce właśnie właśnie na Manhattanie jednak jedyne sceny faktycznie tam kręcone to sceny na Times Square sfilmowanie ich zajęło 3 dni w trakcie kręcenia zdjęć do filmu nazwano go Ashes to Ashes aby uniknąć incydentów z fanami ponieważ ten film już stał się tak popularny że jakby się ludzie dowiedzieli że kręcona jest tego, to tam by naprawdę im spokoju nie dali no i skończyło się tak jak wspomniałem na Freddy kontra Jason i na remake'u, który był ostatnio w 2009 roku piątek 13, gdzie producentem był Sean Conningham wydaje mi się, że ciekawa pozycja dla fanów klasyki horroru gdzie dostępny u nas wydał Paramount na płytach DVD do kupienia z napisami telewizja polska puściła piątki 13 do części 8 swego czasu, także ktoś jeszcze kto nagrał, może gdzieś na kasetach ma możliwość to sobie ten film może przyswoić. Także polecam Piątek 13 Jason Voorhees pamiętajcie to nazwisko, pamiętajcie ten film dużo części naprawdę dla klasyki horroru dość ciekawa pozycja chyba najbardziej, naj, najwięcej części z wszystkich kontynuacji horrorów jakie wyszły do tej pory na świecie polecam w kolejnym magazynie Powiemy o następnych ciekawostkach z klasyki horroru. Zapraszamy dziewiąty film, Horror. Do usłyszenia, Adam. Cześć, ekstra ekstraszczyki, słuchacie Radia 9 Lubin. Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Hirano i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubiny.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 W poprzedniej audycji mieliście okazję usłyszeć relacje z uroczystego przekazania nowych autobusów miejskich dla lubińskiego PKS-u. Przy okazji wizyty u naszego przewoźnika miałem okazję rozmawiać z dyrektorem sprzedaży autobusów firmy MAM Truck Bus Polska, panem Krzysztofem Gawrońskim. Posłuchajcie teraz właśnie tej rozmowy na temat nowoczesnych technologii właśnie na rynku autobusów miejskich. Krzysztof Gawroński, MAN Truck Bus Polska. Jestem odpowiedzialny za sprzedaż autobusów w Polsce. Kontrakt ten w Lubinie na 19 autobusów jest jednym ze znaczących dla naszej firmy w ostatnich latach. Jeżeli byśmy w takim ujęciu to próbowali przedstawić w MZA w Warszawie, wygraliśmy w 2010 roku przetarg na 70 autobusów przegubowych. W Świerklańcu 43 autobusy, 19 autobusów dla Lubina. Jeżeli byśmy próbowali znaleźć proporcje, Warszawa, metropolia, 2,5 miliona w aglomeracji, no to ten 19 autobusów jest fantastycznym dla nas osiągnięciem, ale przede wszystkim osiągnięciem, bardzo dużym osiągnięciem tutaj PKS lubi. Jeśli chodzi o nasze osiągnięcia, to w 2011 roku sprzedaliśmy ponad 100 autobusów w Polsce. Zwykle mniej więcej jesteśmy na poziomie około 100, 100 kilkudziesięciu autobusów rocznie sprzedajemy. W Polsce od 1995 roku sprzedaliśmy no, ponad, grubo ponad 1100 autobusów. Ciężkiej walce Polski. Dosyć płytki rynek autobusowy, jeśli chodzi o sprzedaż, jest rynkiem, w którym bierze udział właściwie każdy producent autobusów, tych najnowocześniejszych niskopodłogowych w Europie. Wielka konkurencja, przez to bardzo trudno jest sprzedać autobusy w przetargach. Te autobusy, które tutaj oddaliśmy są produkowane w Polsce w 100%, w dwóch fabrykach w Starachowicach i w Poznaniu. My jesteśmy jako MN największym producentem autobusów w Polsce, największym eksporterem autobusów w Polsce, bodaj największym inwestorem w tej dziedzinie pojazdów użytkowych, bo oprócz fabryk, dwóch fabryk w Starachowicach i w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem jest jeszcze duża fabryka, najnowocześniejsza fabryka ciężarówek w Niepołomicach pod Krakowem. E MAN zatrudnia blisko 4 tysiące ludzi. Polsce. Czyli ci ludzie mają kontakt z nowocześniejszą, najwyższą techniką. No i to inne tło jeszcze to jest to, że, że MAN, nowoczesne autobusy, ale to jest również olbrzymia tradycja, tradycja Rudolfa Diesla, to jest tradycja 253 lat istnienia. MAN jest 253 lata, obecny na, na rynku europejskim. Także to też daje podwaliny pod konstruowanie najnowocześniejszych silników, najnowocześniejszych pojazdów. Mn jest producentem także autobusów miejskich dwupoziomowych w Lubinie. Jeździł autobus pochodzący z Berlina, czy któryś z przewoźników w Polsce zdecydował się na zakup taboru miejskiego wyposażonego właśnie chociażby w autobus dwupoziomowy, piętrowy. Jesteście też producentem aut pojazdów hybrydowych. Tutaj przed sobą mam m.in. Yy, ulotkę prezentującą taki pojazd. Czy można się spodziewać chociażby prezentacji takiego autobusu w Lubinie? Jeżeli chodzi o te dwupokładowe no. autobusy, Double Decker, EMAN no, jest znaczącym producentem i chyba, jeżeli byśmy to ujęli w kategorii nowoczesności rozwiązań, to te nowoczesne autobusy, dziwnie to zabrzmi, ale niskopodłogowe ale dwupiętrowe, dwupokładowe autobusy, to właśnie MAN produkuje chyba takim ujęciu właśnie nowoczesne. Chyba najwięcej możemy ich zobaczyć na ulicach Berlina. I Przede wszystkim, przede wszystkim dla, nie tylko, ale przede wszystkim dla Berlina. Natomiast no, te dwupokładowce to są autobusy przede wszystkim gdzieś tam kojarzone z Londynem, no ale tamte autobusy to już jest olbrzymia tradycja przez, przez wieki. Także e, oczywiście to jest, to jest uwarunkowane tylko e, przede wszystkim przepisami, czyli przepisy, przepisy, które u nas nakładają konieczność uzyskania odpowiednich zezwoleń na jazdę tymi autobusami tylko na określonych liniach. To Po prostu w prawie drogowym to się nie mieści taka wysokość autobusów. No i ceny, jeżeli, jeżeli będzie ktoś czy jakaś firma w Polsce, która uzna taki autobus za autobus, który dobrze będzie znajdował się w zadaniach przewozowych, to oczywiście, to oczywiście jesteśmy, jesteśmy w stanie taki autobus zaoferować i zachęcać do kupna. Jeżeli chodzi o autobus hybrydowy, to jest to no, nasze najmłodsze dziecko, autobus, który ujmując to z punktu widzenia pasażera, laika, to jest to autobus, który właściwie wygląda i wypełnia te przewozowe zadania w taki sam sposób, jak ten autobus, który dzisiaj e, przekazujemy. E, różni się właśnie tą e, najwyższą technologią, najwyższą techniką, e, osiągnięciami e, i to jest swego rodzaju laboratorium, czyli to, co najnowocześniejsze jest dzisiaj e, zostało skumulowane właśnie w tym autobusie. Jest to autobus, który, który no, jest sprzedawany w Europie. Po wielu, wielu latach eksperymentów i dopracowywania konstrukcji autobus, który po wielomiesięcznych testach polowych w wielu miastach europejskich dzisiaj jest kupowany przez firmy, które testowały te autobusy jako, jako wybór, ich wybór koncepcji rozwiązań takich, jakie my proponujemy. To jest najwyższa technika i technologia w tym pojeździe. To jest autobus, który spala w praktyce w ruchu typowo miejskim do 30 nawet procent mniej paliwa. To jest autobus, który w rejonie przystanku porusza się na silniku elektrycznym przy wyłączonym silniku dieslowskim. Autobus, który emituje 30 procent mniej CO2, to jest ten wpływ na klimat, też modny temat i zaznaczany wszemi wobec i pod tym kątem... No, Rozpatrując, przyjmiemy, że, że cena jego byłaby, no nie mamy tego w praktyce, ale na poziomie około 35-40% wyższa od typowego dieslowskiego autobusu, to można rozpatrzeć takie rozwiązanie, że przedsiębiorstwo przewozowe może sobie skalkulować, że zakup takiego autobusu jest dla nich opłacalny. No bo to jest... Czysto to jest narzędzie pracy, czyli to wszelkie atuty, wszelkie rozwiązania, które pozwalają y, mówić to, co przed chwilą powiedziałem, że to jest wspaniałe, że to jest nowoczesne i tak dalej, to wszystko musi się gdzieś przekładać na, na, na to, żeby był jeszcze co najważniejsze opłacalny, no bo to jest narzędzie pracy. Także tutaj można sobie z tej drobnej wyliczanki wyliczyć to, że po kilku latach, siedmiu latach ten autobus będzie pracował już na korzyść dla firmy, spłaci się w czystej eksploatacji. Jeżeli jeszcze do, dodam do tego to, że, że dla tego pasażera przeciętnego autobus po pierwsze jeździ kilkaset metrów, teoretycznie około, około 20-30% trasy przebywanej czy z postoju pod światłami, czy w korku jest napędzany silnikiem elektrycznym, to silnik elektryczny jest zdecydowanie cichszy i to też jest komfort dla pasażerów, którzy właściwie nic nie słyszą, bo jadą tak jak w tramwaju. W tramwaju czy nawet. możemy się takiego autobusu, no, wiem, że to zależy od przewoźnika i nabywcy potencjalnego, ale chociażby na jakiejś prezentacji, czy pokazie spodziewać się w naszym mieście. To znaczy, my, my mieliśmy Autobus hybrydowy w Polsce niedługi czas niestety, ale w warunkach zimowych w tej chwili niedawno w Polsce, przy czym ten autobus był obliczony na kilka miejsc, w kilku miastach jeździł, w kilku miastach to co przed chwilą powiedziałem pozwolił mi na to, że mogę dzisiaj Panu powiedzieć, że takie miał osiągi jakie powiedziałem i to już w praktyce. Co prawda no, na krótkich powiedzmy odcinkach czasowych, znaczy w krótkim czasie, bo to było kilka, e, kilkanaście dni, no niestety niestety nie, nie wszystkich e, mógł, mógł ten, e, w tym krótkim czasie ten jeden autobus testowy zadowolić. Natomiast e, ja mogę zapewnić, że jeśli e, e, autobus będziemy mieli kolejnym razem, będziemy no, tworzyli jakąś listę miast, w których, w których będziemy mógł i, i My będziemy chcieli, żeby się pokazał i jednym z tych miast na pewno będzie też Lubin. Zależy nam na tym. Myślę, że przede wszystkim chyba przeciętny warsztat w Polsce nie jest jeszcze dostatecznie dobrze przygotowany do pełnej obsługi autobusu hybrydowego, chociażby z tego powodu, że jako produkt to jest wysokie napięcia, także trzeba mieć, jeżeli ktoś, mechanik się do tego dotyka, to, to powinien mieć dodatkowe jeszcze uprawnienia. No bo jednak to jest wysoki woltaż, ale tutaj właśnie ukłon dla, dla Lubina. Jeśli, jeśli znajdą się ludzie, którzy są zdeterminowani odpowiednio, którzy są przekonani do swoich racji, wyznawanych przez siebie, to są w stanie... Wykorzystując na przykład pomoc z funduszy unijnych, wykorzystując dobre chęci tych, którzy decydują, wykorzystując to, że taki autobus hybrydowy jest swego rodzaju, no być może nie czymś, co przesądza, ale taką wizytówką na przyszłość tego co można robić jednocześnie można powiedzieć, że sam na siebie zarobi to się właśnie dzieje w Polsce po kilka sztuk gdzieś w różnych miastach albo się rozpatruje zakup takich, takiego autobusu jednego, dwóch czy kilku albo, albo one już jeżdżą tak jak w Poznaniu jeździ autobus w Warszawie jeżdżą autobusy hybrydowe i bez względu na to Jaka będzie przyszłość hybrydowych autobusów, jeśli chodzi o powszechność tego typu pojazdu, to myślę, myślę że jest miejsce jeszcze w Polsce, na sprzedaż wielu autobusów w takiej jednostkowej sprzedaży. I jeśli będziemy, je, jeśli będzie, będzie zainteresowanie, to my będziemy oczywiście mogli to zaoferować. Na koniec jeszcze miłe słowa dla firmy MAN, ponieważ w akcji społecznej przeprowadzanej właśnie przez podcast Radio 9 Lubin, w Lubinie no, grom Waszych autobusów, ponieważ oprócz taboru właśnie MAN-a w przeważającej już liczbie, mamy także producenta Irisbusa. Autobusy również zostały oznaczone symbolem przyjaznego autobusu. autobusu dla osób niepełnosprawnych, czy to ruchowo, czy też y, niewidomych, czy też y, niesłyszących. No, bardzo się cieszę z tego powodu. Pracujemy, pracujemy nad tym y, gdzieś tam zawsze u podstaw y, konstru przy konstruowaniu autobusu. Natomiast sam autobus jako, jako taki, jako jeżdżący y, y, też... Miło jest słyszeć, jeśli w takim czy innym konkursie, w takim rozpatrywaniu, postrzeganiu czy innym przez te grupy czy inne grupy pasażerów, mieszkańców jest on w praktyce postrzegany, bo ta praktyka jest weryfik weryfikatorem najlepszym tych teorii, które każdy gdzieś tam wygłasza i, i no myślę, że te właśnie autobusy z nowymi silnikami nowej generacji, one są bardziej ciche, niż poprzedniej generacji. Jeśli przyjmiemy, że, że są odpowiednio wyciszone, jeśli przyjmiemy, że spełniają normę EFV, jeśli przyjmiemy, że kierowcy, kierowcy są właśnie też tym, tym, tym łącznikiem pomiędzy no, takim, chłodnym, chłodnym produktem, który, który jest tylko produktem, a człowiekiem, pasażerem, czyli jeśli ten kierowca łagodnie podjeżdża, łagodnie rusza, używa tego nilingu, czyli tego przyklęku, jeśli, jeśli ogrzewanie jest odpowiednie, jeśli wentylacja jest odpowiednia, jeśli nie przegazowuje niepotrzebnie silnika, to stwarza, czy ma wpływ na, na stwarzanie dobrego postrzegania całego produktu, jako, jako jeżdżącego urządzenia, jako napędzanego silnikiem, mamy szansę żeby tak jak Pan mówi, przez kogoś było to zauważone i, i ocenione, że, że, że jest to przyjazny dla pasażerów e, autobus. Także cieszy nas to. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Z wizytą w klubie Pure Health and Fitness. Wywiady z klubowiczami. Kamil, pozdrawiam wszystkich, cześć. Informacje o klubie.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 To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w audycji numer 173 podcastowej dziewiątki. Chciałem tylko dodać na koniec, że utwór muzyczny, który słyszycie w tle magazynu dziewiąty film horror, pochodzi oczywiście z serwisu musicale i dawne pod Safe Music Network. To wszystko w dzisiejszym podcaście, kolejna audycja jak zwykle za kolejne dwa tygodnie. Mam nadzieję, że jeszcze więcej ciekawostek, więcej ciekawych informacji, więcej ciekawych wywiadów. To wszystko czeka nas właśnie w podcastowej dziewiątce. Zapraszam Was nie tylko na stronę naszego bloga, ale także na oficjalny profil www.facebook.com ukośnik dziewiatka, czyli dziewiątka pisana bez polskich znaków diakrytycznych. To wszystko, do usłyszenia, cześć!